Na sto o życiu, o chrześcijaństwie, o życiu przy Chrystusie na sto procent. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu. Na 100%. Tym razem znowu razem. Dużo szumu naokoło. Ja słyszę dużo. Ty słyszysz? Nie słyszysz, tylko ja że. Ja wszystko słyszę, ale bez słuchawek to taki jest. Naturalny. No to ja słyszę więcej, mam słuchawki na uszach i słyszę, że, że będziecie słyszeć samochody. Jakiś Ptaszki. taki dziwny szum, nie wiem, tak jak z rury jakiejś, albo no nie wiem, jest co to No jest gdzieś to z hotelu dajmy cię coś. to przechodziliśmy, to słyszałem. Ale ptaki Ale... ładnie śpiewają. No Ale jeden z czociem. No. I tak sobie leżymy. Na kocyku. Na kocyku. To, to jest w ogóle test. Jesteśmy tutaj, gdyż chcieliśmy przeprowadzić test naszego kocyka. Który sobie kupiliśmy właśnie w celu leżenia na trawie. Czyli nie na trawie, a na kocyku. I leżymy sobie na takim kocyku i jest fajnie. Fajne Polecamy jest. kocyki, które są z, z jednej strony podszyte folią aluminiową, taką cienką. Nie, zamala, nie, nie, nie namakają, więc Można długo są czyste. Fajnie. To jest zdane. No ale nie o to chodzi, bo chcieliśmy pogadać sobie, przeanalizować pewne takie Dziwne rzeczy, które ostatnio nas doświadczyły. Znaczy, nas. Nas w sensie takim, że byliśmy świadkami może. No, świadkami. No, ale to nie tylko tam ostatnie wydarzenia. Tak, tak się bardzo często dzieje i... Znowu będziemy dzisiaj gadać o małżeństwie. No właśnie. I o tym, dlaczego tak dużo małżeństw wytrzymuje ze sobą tak krótko. No to tak może tak mam. No. No, wytrzymując są tak krótko, nawet nie 5 lat. Czy my już jesteśmy w pewnym sensie yy, bohaterami we własnym domu, kurczę. No, no. już mamy prawie 5 lat. No, chyba ktoś idzie i słucha muzyki Idziem. z komórki, tak? takie dzieci. No i... Muzyka z komórki? Tak. Rany. Ale, stop. Ale jak fajnie ty, ona słucha tej muzyki z komórki i teraz jest 10 metrów ode mnie i tą muzyka dalej. A to ja już tak sobie. słucham. No, nieważne. No dobra, nieważne. No, ważniejsze jest to, o czym chcieliśmy gadać. Chcieliśmy sobie porozmawiać. Właściwie przedstawić ją taką sytuację, która jest chyba troszeczkę niepoż... nie, nie, niedobrą sytuacją, a która dosyć często się zdarza. Mianowicie, ludzie, którzy przygotowują się do małżeństwa nie są pewni, czy... Hmm. Czy chcą w ten związek wchodzić? No, nie są pewni, czy ta druga osoba to, to ta, jest osoba, ta osoba, ale wie, jest strasznie. To no. nie będzie bardzo mocno to dosychać w tym nagraniu, no ale kurczę. Nie, no, jesteśmy w naturze. Jesteśmy w naturze, tak. Dzisiejszy odcinek oddajemy Wam w naturze. No, no i za O co chodzi? Chodzi o to, że są tacy ludzie, którzy już nawet nie chodzi o to, że są niezdecydowani na małżeństwo, bo. O tym też zaraz powiemy, ale są tacy ludzie, którzy decydują się pójść do kościoła i wszystko załatwić i płacą za salę, jakieś niebotyczne sumy, zapraszają setki gości na to swoje wesele, które ma się odbyć, a tak naprawdę nie wiedzą nie mają pewności, czy chcą się hajtać, Czy to właśnie ta osoba to to jest kandydat na całe życie no. ja, ja rozumiem takie sytuacje w których yy, nie ma się stuprocentowej pewności bo ja też nie miałem jak się z tą hajtałem no bo nie, to chyba trudno mieć ja nie, nie wiem czy to jest możliwe no bo przecież kurczę no nie wiem czy, czy można mieć takie 100% totalne nie no bo 100% to się ma jak już się jest przeżyło się 50 lat i się umiera i się wie że aha to było to to było to no <śmiech> A, a tak wcześniej to nie, nie, nie bardzo wiadomo tylko, że przed czym my moglibyśmy przestrzec to chyba najważniejsze jest to, żeby nie szukać sobie kół ratunkowych Właśnie. no bo Takiego... tak naprawdę jakie, jaką szansę ma się na powodzenie jeżeli jeszcze przed startem załatwia się sobie koło ratunkowe na przykład, nie wiem intercyzę małżeńską albo Mm, już się gdzieś tam zaczyna zdradzać jakoś zaczyna się mieć jakiś przyjaciół większych niż sam partner z którym się chce spędzić życie no już to jest wtedy bez sensu mm. najlepiej tak od razu na 100% <laughs> dot.net <laughs> no ale powiedzieliśmy, że nie można być na 100% znaczy nie można być pewnym na 100%, A, no pewny nie można być, no tak. ale można na 100% i Zdecydować. chyba trzeba podjąć taką podjąć decyzję, decyzję, że tak, że, że nawet może nie jestem pewien, czy to jest ta osoba. Tak na 100% mam, nie wiem, 98% pewności, ale nie przyszykuję sobie żadnej tratwy ratunkowej, Właśnie, ponieważ jak się decyduje, decyduje myślę, na, na małżeństwo z tą osobą, to nie po to, żeby myśleć o rozwodzie. O tym, co się stanie, jak się rozejdziemy. Bo, bo jeżeli ma się takie myśli nie? jeżeli się no. człowiek boi, że kurczę, co się stanie, jak się rozejdziemy, jak się okaże, że to nie on albo nie ona, to moja rada jest taka, żeby nie, nie, się. nie iść do ślubu. Nie iść. Bo to od samego początku będzie taki wyrzut, który będzie gdzieś tam. No. się rozprzestrzeniał. I zamiast myśleć o szczęści i o tym, żeby dawać tej drugiej osobie pełnię, to będę myślał o tym, jak się ratować. No. to też zaburza tą, tą rzecz, która jest bardzo ważna w małżeństwie, zaufanie mhm. bo jeżeli się myśli o tym a co jeśli, to znaczy, że się nie ufa no i w tym momencie zaczyna się nie ufać też w innych rzeczach które gdzieś tam, nie wiem w, takich codziennych, w codziennym życiu zaczyna się nie ufać nawet w drobniejszych rzeczach, a to potem już już katastrofa no a to się, to się ogólnie przykłada też nie na życie małżeńskie, to się ogólnie przykłada na takie zwykłe życie chrześcijanina bo no bo ogólnie chrześcijanin to jest człowiek miłości, nie? No bo Bóg jest miłością, a jak Bóg jest miłością, to my powinniśmy tą miłością żyć. A jak ktoś żyje miłością, to się nie musi bać. Nie? Tak. A jak ktoś się boi, to znaczy, że ma problem z miłością. Może mieć problem z miłością do siebie, może mieć problem z miłością do innych ludzi. Mhm. Ale, no coś, coś jest nie tak, nie? Coś jest nie tak. No i... Czy u chrześcijan tak powinno być? No pewnie nie powinno. Czasami jest, no bo to jest naturalne, że się coś tam e, trochę boimy, że coś się nie tak. jesteśmy ta. ludźmi, no zawsze coś jest takiego. No. Ale powinniśmy mimo wszystko dążyć do tego, by jednak... Więc nawet jak się czasami trochę boimy, to znowu spróbujmy być chrześcijanami na 100% albo bliżej 100% niż zera, czy 50%. I po prostu ufajmy. Czasami w ciemno. Nawet jak mielibyśmy za to dostać po tyłku. No, no czasami tak jest. I czasami się dostanie po tyłku. A, Ale to jest, no to, to brzmi górnolotnie, tylko że trzeba pamiętać o tym, że chrześcijanin na swoją nagrodę czeka, gdzie? No nie tutaj. No nie tu. To nie, to tu nie ma tutaj być ma być super, wszystko ładnie, jest, pięknie. nie tutaj tylko tam. No. To ma, ma to być gdzie indziej. No i jak się człowiek na to otworzy, to się kurczę żyje łatwiej. No, jesteś tym no jest taki mądry I Łatwiej jesteś. jest. Nie, to ty jesteś mądra, bo ty mi później takie rzeczy opowiadasz, a później ja to nagrywam. Plagiat. <grym> no. Jest łatwiej, to jest jedna sprawa. A po drugie, yy, jakoś tak łatwiej się decydować na wiele rzeczy. Łatwiej jest też wyrażać swoje opinie na przykład na, na różne tematy. No. Bo tak to człowiek się boi, że a jak powiem. Kurczę, no, przecież po to mam język, żeby mówić, nie? To jest taka wielka, wielka bolączka, myślę, Irlandczyków, ogólnie narodu irlandzkiego. Ale też zauważam, że Polaków, którzy tu mieszkają, i powoli chyba wszystkich Polaków, że stajemy się tak jak Irlandczycy już są takim społeczeństwem dokt, Don't Talk about it. Czyli nie mówmy o tym. Wczoraj była taka śmieszna sytuacja, yy, tam tam było takie przyjęcie urodzinowe i, i było ciasto. Nie było to najlepsze ciasto urodzinowe, jakie w życiu To Był to taki typowy tutaj brownie, czyli trochę ale tylko trochę cięższy. Tam przedekorowany i tam owocki, cudowianki. No i tak żeśmy ze sobą rozmawiali, że no, no najlepsze ciasto urodzinowe to to nie jest. A w międzyczasie podszedł kalender i się pyta, czy wszystko w porządku, nie? I ta babeczka, która mi mówi, że no najlepsze to nie jest, to ona do tego nie jest Super, super, no super, dzięki, dzięki, super. Po czym on odchodzi, a ona sobie pod nosem mówi przecież ty nie powiem prawdy. <laughs> no i to jest właśnie to, kurczę, ci ludzie to byli chrześcijanie. No, to, no tak, to bo to były była takie ekipa. To chrze jest chrześcijańskie no. święto te urodziny. Nie. No. I kurczę. I dlaczego nie powiem prawdy? Przecież ty nie powiem prawdy, no. no. My z kolei zauważyliśmy już przynajmniej jak, jeżeli chodzi o restauracje byliśmy w kilku restauracjach i to takich restauracjach lepszych i zauważyłem, że jak się tam powie prawdę to czasami jak się wróci następnym razem to można mieć plusa, wydawałoby się, że będzie się miało minusa no bo się powiedziało, że coś było nie tak, tak? No. Że coś tam. A, było... a można mieć plusa tylko, że oczywiście nie chodzi o to, żeby to wyrzucić no tylko powiedzieć, że no, e, ktoś mi ostatnio mówił Rozmawiałem z takim Davidem, z Davidem, no z Davidem nie powiem nazwiska, po no, no No i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób ja uczę ludzi pierwszej pomocy. No i David mi powiedział, że czasami może za dużo naciskam na ludzi, czyli za dużo się skupiam na tym, co zrobili źle. No ja, ja mam w tym swoim intencje, chcę, żeby byli w tej pierwszej pomocy najlepsi, ale David mi powiedział taką sprytną rzecz, którą sobie wziąłem do serca i którą też polecam, żeby e, mówić takimi sandwichami. A, zawijać. Nie, nie zawijać, tylko e, powiedzieć coś pozytywnego, później powiedzieć to złe, co się chce powiedzieć i przykryć to czymś pozytywnym znowu. No czyli chlebek, mięsko, chlebek, nie? <laughs> czyli jak no w przypadku takiej restauracji to e, nie, no super, super, pierwsze danie ekstra, ciasto dupy, ale ale, ale ten, ale suroweczka mm, Ekstra, nie? <laughs> no jest coś, bo to nie jest tak, że jest coś, bo taki e, taka osoba, która słucha, taki kelner wie, że Duże rzeczy nam się podobało. No. I to, znaczy, nie wiem, to może sprawiać wrażenie nieszczerości. Tylko jeżeli rzeczywiście ziemniaczki i suroweczka były super, e, a, a tylko ciasto było niedobre, no to tak naprawdę jest to zupełnie szczere. No. Jest to takie miłe, miłe powiedzenie, że no, wszystko dobrze. Znaczy, tak nie do końca, nie? No. Więc fajnie się nad taką formą zastanowić i nad, nad byciem szczerym. Oczywiście też wobec siebie, zwłaszcza jak się... No, to jest też taka duża bolączka, że ludzie przygotowujący się do małżeństwa i mający takie wątpliwości, czy to jest ta osoba, nie rozmawiają ze sobą o tym. Oni są skorzy do tego, żeby porozmawiać z kimś, ale... Nawet w obecności tej drugiej osoby, co jest no. w ogóle bardzo, bardzo dziwne. E znaczy chyba w obecności tej drugiej osoby to jest lepiej niż bez tej osoby, bo. Też w sumie no, może tak. Bo wtedy chociaż ona ma możliwość dowiedzenia się, że jest taki problem. Hmm. Ale mimo wszystko to chyba tak powinno być, żeby jednak ze sobą rozmawiać. Ze sobą rozmawiać nie? Nie. Kurczę, jak my byśmy ze sobą nie rozmawiali. O nie, nie byśmy się. Nie wiem, byśmy z półtora roku wytrzymali może. ze Może. Tak myślę, że gdzieś o no. półtora roku by to trwało. Mogłoby tak być. No, po pierwszym razie już, po pierwszym jakimś konflikcie, takim z kryzysie byłoby no. od razu cześć. No, tak więc rozmawiajcie ze sobą, to jest fajna sprawa. No. Ale to jeszcze nie wszystko, Tam coś mi tu perka, chyba, jakiś fablej jedzie, albo coś. Tros nie wiem, troszeczkę tak brzmi jak motor. W każdym razie to jest tak, że jest jeszcze jedna kwestia, kwestia taka dosyć interesująca czyli tego mm, to jest kwestia zainspirowana w ogóle przez e, ci którzy nie słuchają tak na ogół podcastów, podcastów to mogą nie wiedzieć, a ci którzy słuchają to znają pana Roberta von Kesslinga i wiedzą że on tam się przygotowuje do małżeństwa z tego co mi wiadomo no i ostatnio zainspirował mnie jeden, komen jeden komentarz jego przyszłej który on sam tam podparł Na które ja oponowałem. Bo napisała Ona Że musi iść do kościoła Choć nie chce To była niedziela No to ja napisałem, że nie musisz No to Robert napisał, że musi No to ja napisałem, że Być może chcesz Ale na pewno nie musisz Dlaczego tak napisałem? Dlatego, że jak się człowiek przygotowuje do małżeństwa I ma do załatwienia te wszystkie Papiery. I samą organizację, nawet z no, Wesela, to jest naprawdę dość stresujące zajęcie. To tak naprawdę nic nie musi. Można sobie załatwić księdza znajomego, który zabierze was gdziekolwiek i poświadczy wam ten ślub, nie wiem, gdzieś w lesie. No to może, nie? No i jak jeszcze załatwi chcesz, nie? Bo mieć dwójkań, Jak załatwi wszystkie formalności, to. Czemu nie? naprawdę nie musi to być w kościele czy... eee, i nie Ście... musi to mieć wielkiej pompy, natomiast jeżeli się chce wielką pompę no to trzeba to wszystko załatwiać ale, ale, ale nie musi się załatwiać nie? Nie. tak samo nie, nikt nie musi, jeżeli nie chce wstąpić w związek małżeński to nie musi iść do kościoła i wszystkiego załatwiać jeżeli chce wstąpić w związek małżeński i chce to zrobić przed kościołem czyli mieć księdza jako świadka, no bo to jest cała istota. Przecież ksiądz nie udziela ślubu młodej parze, Ślubu udziela się sobie nawzajem tego sakramentu, a ksiądz jest tylko świadkiem urzędowym, czyli tak naprawdę na ślubie jest trzech świadków. No to tak naprawdę nie trzeba, nie, nie, nie musi się nic z nim za, załatwiać, nie? Jeżeli się nie chce tego ślubu takiego kościelnego, a jak się ten ślub chce, to też nie, nic się nie musi, bo wtedy się chce. No tak. Nie? No, no i minimum, to minimum, które jest wiadomo, potrzebne że... jest naprawdę bardzo niewielkie. To jest niewiele rzeczy, no. które Tylko, że zrobić. widzisz, no to jest takie trochę śmieszne, bo z jednej strony, strony ludzie mówią, że tak, no chciałbym ślub kościelny, nie? Ale pod warunkiem, żebym nie musiał tego wszystkiego załatwiać, żebym nie musiał chodzić, żebym nie musiał siedzieć w tym kościele jak nie musisz siedzieć w tym kościele, to po jaką cholerę ci kościelny ślub? Właśnie po co? Jak nie lubisz, nie chcesz. Mhm. Jak cię wiara i, i, i siedzenie w kościele katolickim nie rusza, to iż do innego kościoła. I w innym kościele weź się ślub. Tam, gdzie ci pasuje siedzieć. No. Y jak ci nie pasuje w żadnym kościele, to nie okłamuj siebie samego. I nie bierz żadnego ślubu w kościele, bo po co? No przecież to jest... To, to... Człowiek staje przed lustrem i mówi sobie, że chce, a tak naprawdę ma to gdzieś. No, kłamie sam przed sobą. Więc to jest kwestia naprawdę tego, że albo się czegoś chce, albo nie. Nic nie musimy. To jest, mogę powiedzieć, z doświadczenia mojej pracy. Teraz pracuję z takim kolejnym klientem. Opiekuję się nim. I on ma żonę. Ta żona ostatnio przechodziła operację wymiany panewki w stawie biodrowym no i tak śmiesznie, bo ona miała już lekarza, który, który jej tą panewkę operował kilka lat temu, ale prawdopodobnie coś schrzanił i jak ona do niego się jak ona zadzwoniła do szpitala no to tutaj w Irlandii jest tak, że oni starają się od razu połączyć do tego lekarza, który to robił żeby, jeżeli wiedzą, jaki jest problem, żeby to była kontynuacja leczenia. No i połączyli ją, a ona nie chciała z nim nawet gadać, bo ona wiedziała, że on coś skopał, nie? No. Nie powinno być tak, że po dwóch latach jest znowu ten sam problem. No i jak on usłyszał, że to ona i, i usłyszał, jaki jest problem, to ją poprosił najpierw, żeby ona przyjechała do szpitala do niego. Ona powiedziała, że ona nie chce i nie chce nawet z nim gadać. A ona, a on do niej, że... Ale ty musisz się u mnie leczyć, bo ja jestem twoim doktorem, nie? A ona do niego muszę, to ja umrzeć. A doktora no bo... wybiorę se sama, nie? No bo tak naprawdę nie ma tu obowiązku leczenia się. To jest tylko taka praktyka, że. Tak samo ślub. Nie musisz. Nie musisz. Nie musisz nic załatwiać. Nie chcesz, to nie musisz. A jak chcesz, to chcesz, a nie, a nie musisz. No. Jeżeli. To jest taka kwestia zwrócę się tak teraz yy, yy, tak z góry Ojej. młody mężczyzno jeżeli twoja przyszła żona narzeka że tak dużo jest obowiązków wokoło zawarcia małżeństwa to wiedz <głosy> że będziesz miał leniwą żonę która nie będzie skora do poświęceń no i tak samo dziewczyna, nie, jeżeli facet cały czas narzeka, że jany tak dużo i trzeba iść i coś tam no to w małżeństwie nie będzie lepiej, też będzie narzekał, też mu się nic nie będzie chciało i też będzie jeden, jedna wielka udręka tylko no, w z tym, że trzeba, jest... że trzeba ponieść jakieś, jakąś ofiarę dla tej drugiej osoby. No nie? właśnie, w małżeństwie jest dużo pracy. To nie jest tak, że, że jest ślub i potem jest super ekstra sielanka. No, więc jak się komuś nie chce na początku... Nie wróży to zbyt dobrze na później. No. A to jest naprawdę kwestia chcenia. Nam się chce, jeszcze. Jeszcze nam się chce. Ja, ja tak czasami, zapominam, czasami <śmiech> zapominam, że mi się chce, ale może mi przypomina czasem, że mi się chce. No, ja też zapominam. Ale no, nieważne. Teraz nam się akurat nie chce. Teraz nam się nic nie chce. Leżymy na prawie i nam się, na, na kocu. I nic na kocyku. nie chce. Na kocyku. No, polecamy, znaczy nie ma już chyba w Lidlu. <śmiech> Były w Lidlu takie kocyki. Ale można je dostać wszędzie. Znaczy jeżeli mieszka się w, w Irlandii, to i w Danstorsie chyba, i w Tesco powinny być. Takie kocyki podsiwane z jednej strony. Folium. No tak czy siak to chyba wszystko o czym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Bo tak. Dołożę się do tego jeszcze jakąś muzyczkę albo nie. Może tak. Jakiś wstęp albo nie. Może tak. Może tak. Może nie. I będzie tyle. Będzie odcinek. Odcinek. Jest radość. Odcinek. Co? Dobra, to nieważne. To tak tutaj ten, nie? Gadam sobie. To i tak się wytnie. Eee, w takim razie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zapraszamy na kolejny odcinek, który kiedyś się pojawi. Może następnym razem też będzie na kocu. Może będzie, tylko może na plaży w tym razie. O, w tym może z tym razem chodzić na plażę. No. A, już coraz bliżej jest do odcinków y, z tez, Tezowa. Będą <grym> słabszej <grym> jakości, aczkolwiek ja ci dam zooma na ten Masz wyjazd. No. Na wyjazd? No, nagrasz troszkę dźwięków tam jakiś, może coś powiesz ciekawego o tym Tezowie. Czy nie? Muszę się zastanowić. Jak ktoś by chciał posłuchać o tezowie z, z samego tezowa, czyli takiej wyprawy na żywo z Ustioli. Beze mnie. Czyli nie widzicie, musicie im nie słuchać. To napiszcie o tym. Jeszcze kilka form, form komunikacji jest kilka. E, po pierwsze komentarze. Po drugie na 100%.net. tam też można pisać. Może ktoś ma jakieś życzenia co do tematów wszystko się da zrealizować jeżeli chodzi o przyszłe odcinki które się pojawią no to oczywiście, tak jak już mówiłem przed chwilą, odcinki stezowa, czyli z we Francji, Jola się tam wybiera pod koniec sierpnia I mam nadzieję, że nagra przynajmniej jedną taką, jedną taki odcinek jak się z tego poskłada będzie też odcinek na temat mszy świętej, na temat liturgii czyli taki odcinek Wyjaśniający liturgię przy świętej w ka katolickiej, o, e, który będzie nagrany z Krzyśkiem, Titerem. E, nie wiem kiedy on się ukaże, nie wiem kiedy będziemy go nagrywać, ale mam nadzieję, że jakoś teraz na dniach. Ej, a o gospel nagrasz? Bo przyjeżdża Monika. Tak, oczywiście, no i to jest trzeci odcinek, który na pewno się ukaże, ale on się ukaże już raczej we wrześniu gdzieś po naszej rocznicy no rocznicowy odcinek się też ukaże o, oczywiście yeah. z okazji piątej rocznicy małżeństwa e, zawarcia sztubu e, w każdym razie ukaże się też odcinek e, na temat gospel, na temat muzyki gospel, pochodzenia tej muzyki i tak dalej odcinek ten będzie nagrany z racji tego, że odwiedzi nas przyjedzie do nas na tydzień czasu pani Tary. doktor habilitowana <laughs> Monika Zytke to dyrygentka chóru, w którym śpiewaliśmy tak. który nadal istnieje, tylko my, my już tu nie śpiewamy no, to jest taka bardzo połapana w tym temacie osoba myślę, że chyba najbardziej połapana w tym temacie osoba w kraju, w tym, w tym momencie no, no niewielu robi habilitację, na, no, habilitację nie. wiesz, z elementami muzyki gospel nie? No, tak więc to, jest, to są takie zwiastuny tego co będzie Zapraszamy bardzo do słuchania, a tymczasem, w związku z tym, że wiatr robi się zimny i zmarzły mi stópki. Do usłyszenia. Pa, pa.